Równo czterdzieści minut później Matylda spoliczkowała jadącego windą mężczyznę, który bezczelnie zapytał, ile bierzesz złotko i dlaczego tak dużo? Po kolejnych dziesięciu minutach prowadziła auto, starając się nie wysuwać za bardzo z za kierownicy, by nie rzucać się ludziom w oczy. Godzinę trzydzieści minut później wsiadała do samochodu Mareczka, odrzuciwszy wcześniej dwie niemoralne propozycje choć nie tak obcesowe jak ta faceta z windy. Może powinnam się przekwalifikować. Z auta do auta szłam tylko trzy minuty, a złapałam w tym czasie dwóch klientów, pomyślała. Ani słowa, syknęła do Mareczka, który zmierzył ją uważnym spojrzeniem. Salomea myśli, że faceci to skończone świnie, powiedział z westchnieniem. Zero subtelności. To ostatnie to o niej? Czy o mnie? Trudno powiedzieć, przyznał. Wyglądasz tandetnie. Matylda doszła do tego samego wniosku, gdy przeglądała się w lustrze. Jedyną zaletą przebrania było to, że nikt znajomy jej nie rozpozna. Srebrna sukienka, świecąca po oczach jak lampa w pokoju przesłuchań na gestapo, blond peruka z końskim ogonem i ordynarny makijaż. Różowy cień do powiek i sztuczne rzęsy, z czego jedna ledwo się trzymała oraz wściekle czerwona szminka nie były w jej stylu. Co więcej, nie mogła uwierzyć, że były w czyimkolwiek stylu. Czerwone, lakierowane szpilki faktycznie wysmukliły jej sylwetkę, ale celem Matyldy nie było wyglądanie jak podrzędna panienka z trasy szybkiego ruchu, tylko zniechęcenie szefowej do pomysłu. Trafiła jak kulą w płot. Salomea była bardzo zadowolona z jej przebrania i niemalże serdecznym tonem życzyła jej powodzenia. Matylda samej sobie ukręciła sznur na stryczek. — Jeszcze jakieś budujące uwagi? — rzuciła zaczepnie do Mareczka, który wbijał wzrok w jej dekolt. — Całkiem służbowo, jak się okazało, gdyż zapytał. — Nie wiem, gdzie przyczepić kamerkę. Nie masz żadnego żakietu? Poważnie pytasz? — Myślisz, że po co mi dekolt? Żeby zasłaniać go żakietem? Dlatego przestałem się golić. Poinformował ją zafrasowany. Dekolt średnio go w tej chwili interesował. Miał inną zagwostkę. Dzięki temu nie robię za faceta do towarzystwa. Chcesz powiedzieć, że jak zapuszczę wąsy, to zacznę dostawać inne zlecenia? Chyba w cyrku. Zakpiła. Słuchaj. Nikt cię nie zmuszał. Taka praca. Czasami sprawdzamy wypłacalność kontrahenta. Innym razem szukamy majątku dłużnika. Tym razem śledzimy niewiernego małżonka. Wiem, Mareczku, wiem. Ja nie narzekam. To znaczy narzekam, ale nie na pracę. Narzekam na zlecenie. Problemem nie jest niewierny małżonek. Przynajmniej nie dla mnie osobiście. Z tego co wiem, Roman nie z tych. Chyba nie bardzo wiedziałby, co... No, nieważne. Roman nie jest tu istotny. Istotne jest to, że nie podoba mi się to, że być może, a nawet na pewno mamy wrobić niewinnego faceta w zdradę, żeby klientka dostała wyższe alimenty i bonusy podczas podziału majątku. Powiedziała wprost. Mareczek podrapał się po głowie i westchnął ciężko. Był zatrudniony jako technik. Na ogół wykonywał prace pomocnicze. Od czasu do czasu pracował w charakterze asystenta, a tym razem połączyli mu obie fuchy. Miał jechać za facetem, zainstalować Matyldzie kamerkę i pilnować obojga, ale nie kazano mu niańczyć raczkującej pani detektyw. Salomea była obsesowa, lecz o personel dbała, zwłaszcza ten żeński. Facet dostanie w mordę to jedno, ale kobieta? Niedopuszczalne. Powiedziała pewnego dnia takim tonem, że Mareczkowi aż ciarki przeszły po plecach. Słuchaj, jak jest niewinny, to każe ci spadać. Jeśli nie jest, mamy go. To wszystko, wyjaśnił jej spokojnie. Przyczyn rozwodu może być sporo, jednak nie każdą można udowodnić. Taka zdrada to najprostsze rozwiązanie. Może klientka ma więcej powodów niż ten jeden, by chcieć rozwodu, i nie musi być to pazerność. W gruncie rzeczy Mareczek miał do pracy filozoficzny stosunek. Sprowadzał się do tego, że jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to pewnego dnia inny ktoś to odnajdzie. I równie dobrze to może być on. Niech ci będzie. Poddała się niechętnie. Przypnij mi to gdzieś i ruszam. Im szybciej to załatwię, tym szybciej wrócę do domu. Uzgodniłam z Romanem, że zajmujemy się Moniką na zmianę. Dziś jego dzień, ale zdarzały się wpadki Dobrze, że dziecko jest samodzielne, to po pizzę zadzwoni Albo po babcie Wzdrygnęła się na samą myśl o tym Matka nadal nie pogodziła się z fanaberią Matyldy Jak nazywała jej dodatkowe zajęcie I miała całkiem dużo do powiedzenia w tym temacie Zwłaszcza nie na temat Nie wypada, kto to widział, co ludzie powiedzą Gdyby jeszcze martwiła się o bezpieczeństwo córki, ale to nie przyszło jej do głowy. No dobra. Mareczek obracał w palcach niewielkie urządzenie. Wyglądało jak kilkucentymetrowa tasiemka z oczkiem. Niestety, cienkie ramionczka sukienki uniemożliwiały przypięcie aparaciku. Coś wymyślimy. Kurde, melek! jęknęła Matylda, przyglądając się kamerce. Nie pomyślałam. No... Nie pomyślałaś, przyznał Mareczek, przenosząc wzrok z ubrania na perukę. W wolnym czasie zapoznam cię z używanym przez nas sprzętem. Dziękuję, Mareczku, powiedziała z prawdziwą wdzięcznością. Nie ma za co. Znacznie ułatwisz mi pracę, jak przestaniesz walić gafy takiego kalibru. Ostatecznie kamerka została zamontowana w torebce. Była to niewielka kopertówka bez paska na ramię. Żadna kobieta nie odłożyłaby jej na krzesło, lecz trzymała przy sobie, zatem nie powinna wzbudzać podejrzeń. Pamiętaj tylko, żeby skierować obiektyw w stronę klienta i nie machać torebką na prawo i lewo. OK? Instruował ją. Będziesz wszystko widział i słyszał? Jest dostęp przez WiFi, ale nie w samochodzie. Nie przy tym modelu. Kamerka ma kartę SD. Nagranie będzie na kamerce, więc jej nie zgub. Torebki też nie zgub. I sama się nie zgub. To jak mam wezwać pomoc? Dociekała. To klub jazzowy. Będzie tam pełno ludzi. Po co ci pomoc? Zdziwił się. Po prostu nigdzie z nim nie idź. Masz nagrać flirt, a gdyby zaproponował ci pieniądze, byłoby super. Ale pod żadnym pozorem nie wychodź z facetem z klubu. No tak, racja. Zawstydziła się. To była jej pierwsza, bezpośrednia akcja. Kurde, melek, to moja pierwsza prawdziwa sprawa. Dzięki, Salomea. Szepnęła do siebie, wyskakując z auta jak sarenka i truchcikiem, o tyle, o ile możliwy jest trucht w dziesięciocentymetrowych szpilkach, pobiegła w stronę wejścia do klubu. Nie przepadała za jazzem, lecz nie szła tam przecież słuchać muzyki. Szła na pierwszą, prawdziwą akcję. Zdobędzie dowody. Wierności czy niewierności? Wszystko jedno. Obstawiała raczej to pierwsze. W przeciwieństwie do szefowej nie uważała, że mężczyźni rzucają się na wszystko, co się rusza. Część z nich ma preferencje, wymagania. Choćby taki nekrofil. On to nawet woli, gdy kobieta już się nie rusza. Kurde melek, Matylda, przestań panikować, bo głupoty wymyślasz. — Podejdziesz do obiektu, zagadasz i potem jakoś pójdzie. Każe ci spadać albo... — Mareczek! Dopadła do auta jeszcze szybciej, niż z niego wyskoczyła. Zasapana zatrzasnęła za sobą drzwi i złapała kolegę ze klapy marynarki. Patrząc na niego błagalnie, wysapała... — Mareczek, jak ten facet wygląda? — Nie mam do ciebie siły. Westchnął, odrywając jej dłonie od marynarki. — Wiem, Mareczku, wiem, ale mam w sobie tyle emocji, że nie wiem, co z nimi zrobić. — Zajrzeć w telefon. Wysłałem ci fotkę gościa godzinę temu. Poinformował ją ze znużeniem. Dlaczego to zawsze on dostawał wszystkich początkujących detektywów, asystentów i techników, a sam nawet nie przystąpił do kursu na detektywa? Osobami, których nie przyuczał, była sekretarka i księgowa. Ale one pracowały w firmie przed nim i pouczały całą resztę. Kurde, Melek, jęknęła Matylda. nie jestem. Spokojnie. Wszyscy na początku głupieją, poza byłymi glinami. Dla nich to chleb powszedni. Ich jedynym problemem jest brak odznaki, którą można machnąć. Weź się w garści załatw gościa. Pewnie, Mareczku, pewnie. Pewnego dnia rzucę te roboty i. Pójdę gdzieś, gdzie będą do mnie mówić panie Paluszkiewicz. Nie żaden. Mareczek. Moja eks tak do mnie mówiła. I mam uraz do dziś. Więc z łaski swojej, droga Matyldo, przestań mi mareczkować, bo pożygam się z obrzydzenia i lepiej, żeby nie padło na ciebie. A teraz zmiataj, zanim facet wyrwie jakąś inną laskę. To byłoby idealne, nie sądzisz? Zauważyła, wysiadając z samochodu. Wszystko nagrane i nie muszę z siebie robić napalonej mamuśki. Kręcąc biodrami dla lepszej równowagi, wyjęła telefon z torebki i spojrzała uważnie na przesłane jej przez Mareczka zdjęcie. Obiekt był całkiem przystojny. Koło czterdziestki. ciemnowłosy w okularach. Nie widziała całej sylwetki, ale sądząc po pociągłej twarzy, wydawał się raczej szczupły. Szara marynarka, niebieska koszula. Chyba nie jestem w jego typie. Uznała. Facet wygląda na gościa z klasą. To znaczy, może ja byłabym w jego typie, ale moje alter ego niekoniecznie. Niewykluczone, że La Firenda jest dla niego odskocznią od codziennego życia, więc może się skusi. Salomea była zadowolona z jej przebrania, zatem musiała uzyskać informację od klientki, że facet lubi ten typ kobiet. — Dasz radę, Matylda! — motywowała się szeptem. — Kto jak nie ty? — no kto? Chcesz spędzić resztę życia w bibliotece, marząc o życiu, które mogłabyś wieść, zamiast je mieć? Nieważne, lawirenda czy bibliotekarka, powal go na kolana.